Pierwszy jest gawron, co rozkwinione ma już wszystko dawno Co razem z stawką tworzy scenę lokalną, ten normalną Rzeczywistość jakoś oswaja, to miejskie diabeztwo z naturą spaja I wiem, że to tylko maja, ale ta czarna zgraja Zieleń z betonem spaja, gdy robi najazd Między blokami wśród traw, gawron błyszczy lepiej niż paw Na klonie wrona na każdy ruch wyczulona, zawsze skupiona Nigdy, nic bez nas o nas. nigdy Nic nie przegapiaj zawsze, po swoje idź, jedz Gdy czujesz głód i pi, jak chcesz się pić Nie spuszczaj celu z oka, czy na niebie sroka roka na na pokarm, licho nie śpi na blokach Czuwa nad nami Bóg, napełnia brzuchy brug Wysoko na niebie przeleciał kruk To w tasie radio, osiedle nie jest Arkadią Tu było morze i wszystko znów pójdzie na dno Posłuchaj, bloki upadną, ptaki na ziemię spadną bo się snuje, tak jak nic za ariadną W tasie radio, osiedlenie jest Arkadion Tu może i wszystko znów pójdzie na dno Posłuchaj, bloki upadną, ptaki na ziemię spadną bo się snuje, tak jak nic za Furknęło do głowy do góry Latają w luźnej ekipie podniebne szczury Szare gołębie, tutejsze widać po gębie Wiedzą co robią, nie trzeba tłumaczyć głębiej Czasem zalecą bile, zwykle tylko na chwilę To ich przywilej, zawsze w kieszeni bile czy sujka, uwaga, na trójce bójka Wuh, wuh, czuwa czujka Błyskają bomby, zjechała na blok policja Nie komentują tej sprawy wróble w prostycjach Zajęte widocznie ważniejszym czymś W tym szarym stadzie każdy płaci swój własny czyż Czyż, czyżyk spogląda z wyżym Myśli jak wyżyć przez wielki post Grzebie w poszyciu trost Spadła też zięba, wolała życie na dębach ale tam gdzie był jej dom już jest poręba To W czasie radio, osiedle nie jest arkadią tu było morze I wszystko znów pójdzie na dno Posłuchaj, loki upadną, ptaki na ziemię spadną, bo tekrzyduje tak jak ditaria. W czasie radio, osiedle nie jest Arkadion, tu było morze I wszystko znów pójdzie na dno Posłuchaj, loki upadną, ptaki na ziemię spadną, bo tekrzystuje tak jak nic, za Z Warczą korki, wciąż krążą po mieście worki do klienteli smyrgają i gorki, Wurtoczą szpaki, śmigają po całym mieście Teraz są keowady nieczereśnie Zamki powieki, lecą mewy znać rzeki By wyśmiać ten świat kaleki, tak jak arleki Ostatni głos, zaczął śpiewanie kos Pierwszy dzień wita, ostatni zwiastuje noc Tak, mi się jakoś psim swędem udało i jestem. No. Yy, w jakim stanie najlepiej Ci się pisze teksty? W stanie... każdym. To znaczy, szczerze powiedziawszy, kiedyś mi się świetnie pisało w stanie upojenia różnymi substancjami, a teraz z biegiem lat jednak wydaje mi się, że lepiej mi się pisze na trzeźwo zwyczajnie, albo nie wiem. Jak kawę a no. to, to znaczy... to. Pisanie tekstów czasem łapie mnie po prostu gdzieś tam i muszę szukać kartki albo wiesz, w telefonie coś zanotować, albo w ogóle, wiesz, nie, zadzwonić do kogoś, i mu podyktować jak nie mogę, bo po prostu y, czasem mnie to złapie. Czyli mówię, że dużo tekstów powstaje tak na tak zwanym freestyle'u.